Ja spróbuję jak najlepiej potrafię. Jest to tak trudne. Ja naprawdę doceniam, doceniam wszystkich tłumaczy. Spróbuję najlepiej jak potrafię, z, z waszą pomocą też i z Bożą pomocą przede wszystkim. Amen. Czy was just saying that I'll try my best with God's help and their help Me to translate. Matthew, Matthew mówi, że on też. Proszę. Nie. We bring you greetings przenosimy pozdrowienia z naszego kościoła w Walii. Już minął rok, odkąd tu byliśmy ostatnim razem, ale byliście wy w naszych sercach i w naszych modlitwach przez ten Kościół tutaj i kościół w Boguszowie-Gorcach. I can't say BG. <laughs> Nie mogę powiedzieć Bogusz w Gorce, dlatego mówię BG. <laughs> rano. Chciałbym, abyśmy przyjrzeli się bohaterowi. Czy macie jakichś bohaterów w Polsce? Tak, dobrze. My mamy... W tym momencie wielkich um, piłkarzy, którzy są naszymi bohaterami. Uh, Gareth Bale? S Słyszeliście o Garecie Bale? Yes. yes. Super. He's Welsh. On jest walczykiem. Teraz jest Olimpiada, więc mamy wielu bohaterów w sporcie. Wy macie na przykład skoczka, który był wielkim bohaterem kilka lat temu And I'm sure lots of other heroes. i na pewno macie wiele innych bohaterów. Dzisiaj rano chcę popatrzeć na bohatera z Biblii. You may not have heard of him. Może o nim nawet nie słyszeliście. His name is Shamgar. Jego imię to Szamgar. Have you heard of Shamgar? Słyszeliście o Anyone? Szamgarze? Ah, <laughs> Pastor. Dobrze, że pastor słyszę. Not He's only twice in the Bible. Nie jestem zdziwiony, że nie słyszeliście o nim, bo jest tylko o nim mowa dwa razy w Biblii. And only in one verse really. I tak naprawdę tylko w jednym wersecie jest wspomniany. And that's in judges, I to jest w księdze sędziów 3, 31. I will read it and then Joe. Okay, ja says this. After Ehud came Shamgar son of Anath who struck down 600 Philistines with an ox goad he too saved Israel Aponim nastał Shamgar syn Anata który wybił Filistynów w liczbie 600 mężów ościeniem na wołę On także wyratował Izraela So you may ask this morning what can we learn from a man Who's only mentioned in one verse, maybe two. może sobie zadacie pytanie dzisiaj rano, co możemy się nauczyć od człowieka, który jest wspomniany w Biblii tylko jeden raz, w tym wersacie, czy dwa razy. Ale chcę Wam powiedzieć, że on jest bohaterem wiary. So what do we know about Shamgar? Co o nim wiemy? Co wiemy o Szamgarze? Shamgar, Shamgar był sędzią Izraela, Before God ruled his people with kings, Zanim Pan Bóg rządził swoimi ludźmi przez królów, On prowadził poprzez sędziów. I Szamga był trzecim sędzią. So days, Więc w tych dniach Izrael miał w zwyczaju odwracania się od Boga. Robili to bardzo często. Czyli służyli Bogu, a potem uciekali od Boga i służyli innym Bogom, Bożkom. I Pan Bóg użył sędziów, aby przybliżyć Izrael z powrotem do Niego i służyć Mu. Jeśli to bylibyśmy my, my byśmy się poddali, powiedzielibyśmy, mam dość Izraela. But we're this that God give up on us. Ale jesteśmy wdzięczni Bogu, że nasz Bóg nie poddaje się i, nie, we sin, i nie mówi do nas, mam, mam już dość tego, nawet wtedy, kiedy grzeszymy. Możemy się zawsze do Niego zwrócić i On zawsze nam Chyba, how good it, how good is our God. Jak dobry jest nasz Bóg? Grzechy Izraela um, nie odeszły w niepamięć bez kary. Bóg użył inne narodowości, aby e, na nich najechać i aby ich, aby ich doświadczyć. I kiedy już te doświadczenia były tak ciężkie, płakali do Boga i zwracali się do niego, proszę Boże, uratuj nas. I Bóg zesłał wtedy sędziego, aby ich uratować. Wiemy, że w Nowym Testamencie, God sent His Son. Bóg zesłał swojego Syna, Jesus, Jezusa, aby nas uratować, aby nas odkupić. I my mamy komunię, czy dzielenie się winem i, i chlebem. W tym uh, przypadku, żeby nam o, o tym, żeby nam o tym przypomnieć. I ponieważ co Jezus zrobił i odkupił nas z grzechów, we should celebrate. My powinniśmy świętować i powinniśmy dać nasze życie i wszystko, co mamy, wszystko, kim jesteśmy, Jemu. And serve him in we do. I służyć Mu we wszystkim, co robimy. Na przykładzie Shamgara widzimy, Shamgar pokazuje nam w trojaki sposób, jak możemy służyć Bogu. And serve him. I, słu i służyć Mu. Number one. Numer jeden, pierwsze. Sorry, I, I Mam trzy, trzy punkty. <laughs> Więc kiedy uśniecie, <laughs> you can see where we are możecie you wiedzieć, gdzie, gdzie zasnaliście, a gdzie się obudziliście. <laughs> Pierwszy punkt. Szamgar zrobił, co mógł. W pierwszej części tego wersetu 31 widzimy, że Shamgar był sędzią i zabił 600 filistynów. Biblia nie mówi nam dlaczego zabił 600 filistynów. Ale wiemy, że filistyni byli wrogami Izraela. I prawdopodobnie oni atakowali, zabierali czy kradli wszelkie zbiory. Nie zachęcam cię do tego, abyś szedł i zabijał. Ale Shamgar był powołany do tego, żeby to zrobić. I myślę, że zabił 600 Filistynów. I myślę, że zabił 600 filistynów. That's all were there. Ponieważ może tylko tyle tam było ich. If been a he would have a Jeśli byłoby ich tam tysiąc, to prawdopodobnie zabiłby tysiąc. Szamga zrobił to, co mógł zrobić: no more, no less. ani więcej, ani mniej. In the New in Mark, w Nowym Testamencie, w chapter, Ewangelii Marka. Mark chapter 14, verses 3-8. to 8. 14, 3-8. 14, no. 14 3-8. Ewangelia Marka 14, 3-8. A gdy oni byli w Betanii, w domu Szymona trędowatego, i siedział przy stole, przyszła niewiasta mająca alabestrowy słoik czystego olejku narodowego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 i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić. Mnie zaś nie, nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Kobieta zrobiła, co mogła zrobić. Like Shamgar. Tak jak Szamgar. And while it like a waste to others, Czasami wygląda tak, jak byłoby to zmarnowane, czy nic ważnego. It was all she could do for Jesus. Ale to było wszystko, co ona mogła zrobić dla Jezusa. And Jesus was pleased with her. I Jezus był bardzo zadowolony z niej, what she did a good thing. nazywając to, co zrobiła, dobro, dobrą rzeczą. All Jesus requires of us is to, co Jezus wymaga od nas, to jest to, żebyśmy robili to, co możemy. We took the offering earlier. Zebraliśmy kolektę wcześniej? In the New Testament? W Nowym Testamencie? They had big jars. Mieli wielkie dzbany. Church, na, na, na przodzie kościoła. And the people had to come up and put their money in. Ludzie przychodzili i wkładali pieniądze do dzbanów. The Bible tells us that one day Jesus was watching with his disciples what they were putting in. Biblia mówi nam, że pewnego dnia Jezus stał i ze swoimi uczniami i patrzył, co ludzie wkładali do tych dzbanów. Na pewno nikt mu nie powiedział, że nie powinien tego robić. I kiedy patrzył, widział, że niektórzy wkładali dużo pieniędzy. And then he saw a, poor widow. a potem zobaczył biedną wdowę. Biedną wdowę wkładającą dwa małe pieniążki, monety, Not really worth any money at all. które nie były za wiele warte. Jesus said she had given more. Ale Jezus powiedział, że ona dała więcej, she gave what she could do. ponieważ ona dała to, co mogła. I to, co jest, to właśnie Jezus od nas oczekuje, abyśmy robili to, co możemy zrobić. We may not have much, może nie mamy wiele world, w tym świecie, tutaj na ziemi, ale to, co mamy, powinniśmy oddać i użyć dla chwały Bożej. Druga rzecz, drugi, po, drugi punkt. Szamgar zrobił to, co mógł z tym, co miał. I think was a Wydaje mi się, że Shamgar był rolnikiem. Why? Dlaczego? He had an ox Ponieważ miał oścień. Who knows what an ox is. Kto wie, co to jest ten oścień? Yeah. My were Moi rodzice, nie, dziadkowie byli rolnikami. And I, used to help plow with a I kiedyś e, pomagałem im orać traktorem. I was very little. Byłem mały wtedy, <laughs> I have never with oxen. ale nigdy nie orałem z wołem. So an ox code, Oścień na woła, bardzo długi patyk, with a sharp end. z bardzo ostrymi końcami. And sometimes, I czasami, oxen are stubborn. czasami woły są bardzo uparte. Kto jest uparty? And to make the oxen move, hey. <laughs> I aby sprawić, żeby wół się ruszył, the farmer would use his ox rolnik używał tego ościenia na wół, żeby je zachęcić, to żeby się poruszały. You glad Cieszycie się, że wasz pastor nie ma dużego patyka, żeby was zachęcić. Więc kiedy Szangar miał dobrać Gdańskiego, kiedy Szamga musiał wykonać Bożą wolę. In his case, the w jego przypadku zabijając 600 Filistynów. Had, użył to, co miał. Oścień wołowy. Do you the story of King David? Pamiętasz historię o królu Dawidzie? Kiedy był młodym człowiekiem. się do braci, którzy byli w wziął jedzenie dla swoich e, braci, którzy byli w, e, w wojsku. There, I kiedy tam był, the giant Goliath challenged the, his, the, the army. wielki Goliat <laughs> wielki um, był wielkim wyzwaniem dla tej armii. And no one would fight him. I nikt z nim nie chciał walczyć. They were all too Wszyscy byli, bardzo się jego bali. And yet David said, że on go him ale wtedy David powiedział, ja będę z nim walczył, to God. aby wychwalić Pana dla chwały Boga. King Saul found out and gave him his armor. Król Saul dowiedział się o tym i dał mu jego e, zbroję, But it was too big. ale była za duża. So he said no. Więc powiedział nie. He would take what he had. Ale weźmie to, co ma. His sling. Swoją procę. And with his sling I ze swoją procą i ze swoją procą ze swoją procą i kamieniem zabił Goliatę. David zrobił well, to, co mógł, z tym, co miał. A co o Samsonie? Pamiętamy Samsona. You know, long hair. Nługi włosy. Very strong. Bardzo silne. The Bible tells us that Biblia nam mówi, he a thousand. Mówi nam o tym, że on zabił tysiąc Filistynów. Z nożem? No. Nie. With machine gun? Z maszyno, Z pistoletem maszynowym? No. Nie. With the of a z szczęką osła. That's a hard one. <laughs> he used what he had. Użył to, co miał. To do, co God wanted him to do żeby zrobić to, co Bóg chciał, aby On zrobił. Matthew 14, w Ewangelii Mateusza 14 czytamy o tym, że Jezus nakarmił pięć tysięcy osób, i kobiety, i dzieci, With five loaves and two fish. z pięcioma chlebami i dwoma rybami. Jezus pytał swoich dyscytów, aby ich je alimentować. Jezus pytał, poprosił swoich uczniów, aby, go nakarm, aby nakarmili tych ludzi. Zdali sobie sprawę, że nie ma McDonalda obok. I chcieli odesłać tych wszystkich ludzi, aby się najedli gdzie indziej. Ale pięć chlebów i dwie ryby zostały przyniesione do Jezusa. Wszystko, co mieli. Jezus pobłogosławił, złamał chleb and gave it to the people. i rozdał ludziom. And there were 12 baskets było 12, of 12 koszy resztek. You see, a is much with Jesus. Widzicie, mało znaczy dużo z Jezusem. A little with God is a big thing. Mało z Panem Bogiem jest, znaczy bardzo dużo. Myślicie, może jesteśmy małym kościołem, ale to nie ma znaczenia, bo mamy wielkiego Boga. Może myślisz, a ja nie mam dużo pieniędzy. nie ma znaczenia, ponieważ masz wielkiego Boga. Co my musimy robić, musimy robić to, co możemy, z tym, co Bóg nam dał. Little, Mało znaczy wiele w rękach Jezusa. I trzeci punkt. Prawie już tam jesteśmy przy końcu. did what he could do with what he had. Czy już mi się skończył czas? Number 3. Dla tych, którzy usnęli numer 5 Piąty punkt <laughs> Shamgar did zrobił to, co mógł, z tym, co miał i zrobił to dla chwały Boga. did it for the, glory of God. the, it for the glory of God, but he was serving God in the only way that he could and he brought glory to God. Biblia nie mówi nam dokładnie, że On to zrobił, nie jest w Biblii napisane, że On to zrobił dla chwały Bożej, ale On to zrobił dla chwały Bożej. Czy wszystko, co robisz, to robisz tak naprawdę dla chwały Bożej? You say, well, yes, I come to I God. Może powiesz, tak, przychodzę do Kościoła, wychwalam Boga w ten sposób. But what about no ale co będzie jutro? albo dzień później, kiedy jesteś w pracy, or at home. kiedy jesteś w domu, cokolwiek robisz, czy robisz to dla chwały Bożej? You may say, well, I just, I just don't do very much. I, I, I don't work very hard. I'm not a, pastor. I'm not a Sunday school teacher. Może powiesz, co mógłbym zrobić? Nie jestem pastorem, nie jestem nauczycielem szkółki niedzielnej, czy nie pełni jakiejś ważnej roli. Co mógłbym zrobić? Mogę zrobić tylko mało. Ale mało jest bardzo dużo w rękach Jezusa. All Jesus requires is that we do what we can with what we have. Wszystkiego, czego Jezus oczekuje od nas, to, że robimy, co możemy z tym, co mamy i dla chwały Bożej. Dla chwały Bożej. Jeśli dzisiaj rano, a może nie dzisiaj rano, masz wykopać dół, Then dig the best ditch you can dig. <laughs> więc wykop najlepszy dół, jaki możesz. I kiedy boss asks Cię, Why you dig such good ditches, A kiedy twój szef spyta cię, dlaczego wykopujesz taki świetny dół, you Powiedz mu, że kopię doły dla chwały Bożej. It could be whatever you do. Może być cokolwiek robisz. Do it for his glory. Rób to dla jego chwały. Mało znaczy bardzo wiele w rękach Bożych. You may say I have nothing. Możesz powiedzieć, nie mam nic. But if you have Jesus, you have Ale tak naprawdę, jeśli masz Jezusa, to masz wszystko. May say, I can't get out and, and help. Możesz powiedzieć, nie mogę wyjść, albo nie mogę pomóc. But you can pray. Ale możesz się modlić. That's the most thing. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Najważniejsza. Paweł, pisząc w Korinthian. 1,27. 1, I'll read it. Hopefully, Joe will find it by then. God has chosen the foolish things of the world, to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world, to put to shame the things which are mighty. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co uświata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. I 30-31. But of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness, and sanctification, and redemption, that as it is written, He who glorifies, let him glory in the Lord. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem, aby jak napisano, kto się chlubi, Panu się chlubił. Więc dziś rano, jeśli jesteś młody, czy bez względu na to, czy jesteś młody, czy starszy, bogaty, czy biedny, able to do physical things or not z możliwościami takimi fizycznymi, że mógłby się robić prace fizyczne, czy też nie. We can all do what we can Wszyscy możemy robić to, co możemy. With what we have. Z tym, co mamy. Do it for the glory of God. I dla chwały Bożej. Amen. Amen. Amen. Thank you,